W lutym minęła 80 rocznica śmierci Piusa XI. Za jednego z najpoważniejszych kandydatów na nowego papieża był uważany prymas polski August Hlond, który przewodził polskiemu kościołowi od czerwca 1926 roku. Kiedy zastąpił Edmunda Dalbora, pierwszego prymasa odrodzonej Polski Wielkopolanina, 45-letni hierarcha był biskupem katowickim. Po latach kardynał Stefan Wyszyński powiedział o prymasie Dalborze. Społeczeństwo polskie widziało w tej postaci znak jednoczącej się Polski, walących się kordonów zaborczych i krzepnących mocy, wyciąganych ze wszystkich stron dłoni narodu, powolność. Historyk Felix Koneczny uważał, że puty polskości, póki katolicyzmu, z upadkiem kościoła musi runąć polskość i odwrotnie. Polaków pod zaborami łączyły język, wiara, wspólne tradycje. Kiedy wybuchła niepodległa symbol dominacji caratu Wielki Sobór na placu Saskim, dziś Piłsudskiego w Warszawie, natychmiast rozebrano. Jego olbrzymią dzwonnicę nazywano przez lata wieżą ciśnień prawosławia. Dziś o udziale kościoła katolickiego w odbudowie niepodległego państwa polskiego po 1918 roku, o jego sytuacji prawnej i organizacyjnej, roli episkopatu duchowieństwa oraz organizacji kościelnych prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej.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 prymas Chlond został głową polskiego kościoła w czerwcu 1926 roku. Panie profesorze, czy to ma znaczenie w ocenie roli pozycji kościoła w czasach prymasa Dalbora i w czasach prymasa Chlonda? O prymasie Chlondzie, jak wyczytałam, mówi się, że dzięki niemu zwyciężyła w II Rzeczypospolitej wizja kościoła ponadpartyjnego. To jaki był ten pierwszy okres okres budowania niepodległej? Sądzę, że żeby zrozumieć znaczenie Kościoła katolickiego w odrodzonej Rzeczpospolitej, trzeba uświadomić sobie, jaką rolę Kościół odgrywał w okresie zaborów. Przypomnijmy, że druga Rzeczpospolita, zajmująca ponad 380 tysięcy kilometrów kwadratowych, tylko na niespełna 80 tysiącach km kwadratowych składała się z terenu zaboru austriackiego. A tylko na tym terenie katolicyzm był religią nie tylko tolerowaną, ale do pewnego stopnia przeważającą. Tam katolicyzm nie był prześladowany. No powiedzmy w pierwszej fazie zaborów. Jeszcze w XVIII wieku cesarz Józef z dynastii Habsburgów w ramach swojego projektu modernizacji skasował bardzo wiele klasztorów i starał się uczynić z księży urzędników państwowych i narzędzie germanizacji. To się na szczęście nie udało, ale w XIX wieku niewątpliwie trudno mówić o prześladowaniach kościoła katolickiego w zaborze austriackim. Podczas gdy na ogromnej większości tych terenów, na których była Polska i które złożyły się na odrodzoną Rzeczpospolitą, czyli Zabór Pruski ponad 50 tysięcy km kwadratowych i Zabór Rosyjski to było ponad 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, wszędzie tam, mówię oczywiście o obszarze, który wszedł w skład II Rzeczpospolitej, katolicyzm był religią prześladowaną. Właśnie zaborcy utożsamili polskość z katolicyzmem i prześladowania uderzające w polskość były prześladowaniami w pierwszej kolejności wymierzonymi w księży katolickich, w strukturę kościoła katolickiego pod zaborem rosyjskim i pod zaborem pruskim, niemieckim. Tam właśnie utrwalił się ten stereotyp Polaka-katolika, to nie sami Polacy go ukuli, ukuli go zaborcy, uznając, że w strukturze kościoła, która pozostaje jedyną jeszcze niezależną instytucjonalną strukturą, gdzie polskość znajduje schronienie pod zaborem pruskim, zwłaszcza w czasach kultur kampfu, hakaty, jak i pod zaborem rosyjskim, w czasach również bardzo brutalnych prześladowań, w szczególności po powstaniu styczniowym, a wcześniej już właściwie po powstaniu listopadowym także na tzw. ziemiach zabranych, czyli na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Tam właśnie te prześladowania uderzające w Kościół miały zniszczyć polskość i stąd wzrośnięcie się powiedziałbym dodatkowe nakładające się na całą wcześniejszą wielusetletnią historię znaczenia Kościoła dla polskiej tożsamości, ale czas zaborów dodatkowo wzmocnił i nadał nowe znaczenie temu związkowi. Kościół jako ostoja polskości zagrożonej, prześladowanej, zagrożonej anihilacją przez zaborców. Takie było doświadczenie zwłaszcza pod zaborem pruskim, świeże po prześladowaniach okresu bismarkowskiego i postbismarkowskiego, jak i w zaborze rosyjskim, gdzie zalegalizowano działanie instytucji kościelnych, społecznych dopiero po rewolucji 1905 roku. A więc wcześniej jakiekolwiek identyfikowanie się z kościołem katolickim na forum publicznym było, niemożliwe z Kościołem Katolickim jako ostoją polskości. To wszystko sprawiło, że wchodząc w niepodległość w listopadzie 1918 roku zarówno księża, biskupi, jak też mieszkańcy Polski, celowo używam określenia mieszkańcy Polski, a nie słowa wierni Kościoła Katolickiego, bo także ci, którzy nie byli katolikami, a nawet nie byli chrześcijanami w ogóle. Zdawali sobie sprawę z tego, że to odradzające się państwo polskie ma ogromny dług wdzięczności u kościoła katolickiego w tym okresie zaborczym zaciągnięty dodatkowo i jednocześnie, że kościół katolicki ma ogromne zadania wobec polskości, które pełnił w czasie zaborów i z których nie może czuć się całkowicie wyzwolony, wyswobodzony z dniem ogłoszenia niepodległości przez państwo polskie. Nie da się zmienić mentalności utrwalonej przez ponad stulecie. Takiej właśnie roli, jaką Kościół odgrywał pod zaborami palladium polskości, tego skarbca polskości, w którym jest ona przechowywana pomimo ataków na nią dokonywanych ze strony zaborców prawosławnego, rosyjskiego i protestanckiego, pruskiego. To właśnie jest podstawa do tej roli, jaką Kościół odgrywa od pierwszego dnia niepodległej Polski od 11 listopada, jak przyjmujemy ten moment, przychodzi. Moment, w którym przecież pamiętajmy arcybiskup kakowski, arcybiskup warszawski, tu może słowo wyjaśnienia, no w strukturze Kościoła Katolickiego oczywiście najważniejszą funkcją od 1415 roku, kiedy została ona ustanowiona, jest funkcja prymasa związana z siedzibą arcybiskupstwa w Gnieźnie. Drugim prestiżowo miejscem, szczególnie ważnym, było biskupstwo krakowskie od niemal zarania dziejów Kościoła Katolickiego. Polsce. Ale oczywiście stołeczna rola Warszawy sprawiła, że biskupstwo warszawskie, które stanie się ważną częścią struktury Kościoła katolickiego w kolejnych stuleciach, będzie odgrywało także niezwykle ważną rolę w życiu całego Kościoła katolickiego w Polsce. A więc arcybiskup Kakowski jako arcybiskup warszawski będzie odgrywał szczególnie ważną rolę u zarania niepodległości, bo przecież Warszawa była centrum tych wydarzeń, w których rozstrzygał się nowy kształt odrodzonego państwa polskiego. A tak się złożyło, że arcybiskup Kakowski był członkiem trzyosobowego gremium. Rady Regencyjnej. Tak, formalnie kierującego losami Królestwa Polskiego odnowionego przez Niemcy i Austrię w 1916 roku. I to on przekazywał władzę Piłsudskiemu. Kiedy tak wybuchła niepodległa? Tak jest i błogosławił jakby nowej władzy reprezentowanej przez Józefa Piłsudskiego 11 listopada. Zresztą arcybiskup Kakowski był bardzo pozytywnie nastawiony do samego Piłsudskiego, co nie było typowe, a już zwłaszcza nie można powiedzieć, żeby było normą wśród hierarchii katolickiej. No, Piłsudski był związany z ruchem socjalistycznym, który nie był w najlepszych, możemy tak delikatnie powiedzieć, zawsze stosunkach z kościołem katolickim. I jednocześnie Piłsudski, wiadomo było, że był w trakcie separacji ze swoją pierwszą żoną, potem z tego powodu zmieniał wyznanie Kakowski z powodów patriotycznych, z powodu zaangażowania także własnej rodziny. Mówię tutaj o rodzinie arcybiskupa Kakowskiego i jej tradycjach związanych z XIX-wieczną walką o niepodległość. Arcybiskup Kakowski widział w Piłsudskim po prostu lidera, tego ruchu, który wreszcie doprowadza do niepodległości Polski, a zatem chowając na bok wątpliwości natury ściśle doktrynalnej, trzeba zrobić wszystko, żeby Piłsudski mógł ten sen o niepodległej przemienić w rzeczywistość. Dlatego już 11 listopada 18 roku arcybiskup Kakowski po spotkaniu z Piłsudskim, z którym zdążył się spotkać natychmiast niemal po przyjeździe Piłsudskiego do Warszawy z Magdeburga, Arcybiskup Kakowski ogłosił odezwę do duchowieństwa z entuzjazmem wzywającą do wspierania odnowionego państwa. Cytuję. Zwiastuję wam bracia kapłani, wesele wielkie, z łaski Boga jesteśmy wolni w wolnej Polsce. To było bardzo ważne jakby zadeklarowanie, że Kościół katolicki ma stanąć u boku nowego państwa. Nie ma patrzeć niejako z zewnątrz na to, co się dzieje, nie ma patrzeć z nieufnością na to, że oto na czele tego państwa staje socjal, tak patrzono na Piłsudskiego, ale ma popierać zręby tego nowego państwa, jakie tworzy Piłsudski i rzeczywiście Kościół Katolicki taką rolę odegrał w sposób bezcenny, bo przecież bez poparcia Kościoła Katolickiego nie byłoby 80% frekwencji wyborczej w wyborach w styczniu 1919 roku. No wyobraźmy sobie, duża część ludności to jeszcze analfabeci, prości chłopi, którzy stanowią większość mieszkańców kongresówki i Galicji. I tam księża są największymi autorytetami oni mówią, musicie iść do wyborów, musicie poprzeć, niekonkretną partię oczywiście, ale to państwo, musicie wziąć udział w wyborach. No i ta frekwencja w społeczeństwie... W części składającym się z analfabetów może budzić zazdrość w XXI wieku w społeczeństwie, w którym blisko połowa mieszkańców ma już wyższe wykształcenie, a gdzie do urn wyborczych fatyguje się 50%, to jesteśmy zadowoleni. Bez poparcia Kościoła nie byłoby tej frekwencji. Historycy, którzy badają aktywność duchowieństwa w sferze polityki podkreślają, że najwięcej księży było zwolennikami endecji, zatem poglądy polityczne zostały odstawione na bok. Odłóżmy może na razie politykę. Wspomniał pan profesor o tytule prymasowskim. Były ważne ośrodki religijne Poznań, Kraków, Warszawa. Kto ma zostać prymasem? Oto toczył się spór. Czy to miało znaczenie, gdy rodziła się niepodległa? Nie, prymasem mógł być tylko arcybiskup gnieźnieński, więc tutaj kardynał Edmund Dalbor był właściwie bezdyskusyjnym strażnikiem historycznego tytułu, choć oczywiście arcybiskup Kakowski, zwłaszcza po swojej także nominacji kardynalskiej, podnoszącej jego znaczenie w kościele powszechnym, no był niejako, można powiedzieć, konkurentem Edmunda Dalbora do roli pierwszej osoby w kościele katolickim w Polsce, ale tylko na zasadzie nieformalnej. Jednakże właśnie ze względu na stołeczność Warszawy i jednak oddalony od tej stołeczności punkt, jakim było gniezno, bardziej kardynał Kakowski odgrywał widoczną rolę w życiu politycznym niż kardynał Edmund Dalbor. Chociaż obaj hierarchowie dzielili się niejako tą zaszczytną misją wspierania niepodległej Polski autorytetem Kościoła Katolickiego, czego przykładem może być choćby otwarcie Sejmu Ustawodawczego. Nabożeństwo w katedrze świętego Jana w Warszawie, tej samej, gdzie przecież świętowano uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku, odprawiał arcybiskup Kakowski, ale poświęcał nowy gmach Sejmu właśnie kardynał Dalbor, Komilię wygłaszał z kolei jeszcze jeden niezwykle ważny w strukturze Kościoła w Polsce i niezwykle ważny w strukturze autorytetów patriotycznych całego społeczeństwa polskiego arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz. Ormian, katolików, była garstka najwyżej kilkudziesięciu tysięcy wiernych, ale jednak związek tej grupy historycznie od wieków z polskim patriotyzmem, bezdyskusyjnym przywiązaniem do polskości, jak również indywidualny geniusz oratorski, Księdza arcybiskupa Józefa Teodorowicza sprawił, że stał się on jednym z głównych rzeczników patriotycznego zaangażowania Kościoła w II Rzeczpospolitej, jego kazania, wypowiedzi na piśmie. Będą bardzo ważnymi i odczytywanymi z najwyższą uwagą wskazówkami dla nie tylko Ormian, ale wszystkich katolików w Polsce, jak mają reagować na konkretne wydarzenia życia politycznego w całym okresie międzywojennym, bo arcybiskup Teodorowicz zmarł tuż przed wybuchem II wojny światowej, pozostając tym jednym z najważniejszych autorytetów katolickich w Polsce, obok właśnie arcybiskupa Kakowskiego, obok kardynała Dalbora, później nowego prymasa. Augusta Hlonda i oczywiście obok stale zajmującego w tym czasie tron biskupów, a później arcybiskupów krakowskich, Adama Stefana, księcia Sapiechy. Już w 1918 roku został założony Uniwersytet Lubelski, uczelnia Powstała z inicjatywy księdza Idziego Radziszewskiego. Dziesięć lat później dołożono do nazwy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wracając jeszcze do lat wcześniejszych, w 1920 roku, ustanowiono Ligę Katolicką z inicjatywy biskupa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiechy. Kształtowały się polskie granice, bo i powstanie wielkopolskie, i powstania śląskie. Akcja plebiscytowa na Śląsku, na Warmii, na Mazurach, Orawie, z Piszu wojna polsko-bolszewicka. Kościół uczestniczył we wszystkich tych wydarzeniach już o ławach Sejmu Ustawodawczego, pan profesor wspomniał. Czy to był ten okres budowania także pozycji, świadomego działania hierarchów w strukturze państwa? Tak jak pani redaktor wymieniła te najważniejsze fronty w cudzysłowie, a może nawet i bez cudzysłowu. Przecież chodziło wręcz o walkę militarną o granicę odrodzonej Rzeczpospolitej, fronty udziału także Kościoła w tej walce. Widać wyraźnie, że potwierdzają one niejako tę spuściznę zaborów. Ta walka toczy się na obszarze, gdzie Kościół katolicki był związany z polskością prześladowaniem ze strony zaborców, czyli zabór pruski, powstanie wielkopolskie i powstania śląskie, no i zabór rosyjski gdzie nowa, bez porównania groźniejsza od poprzedniej forma zaboru przychodzi wraz z władzą sowiecką, z bolszewikami, z najazdem w roku 1920. I wszędzie tam właśnie Kościół niejako kontynuuje swoją misję z okresu zaborów, czyli mobilizuje do czynu patriotycznego, czynu, który chroni nie tylko Kościół sam w sobie, ale chroni po prostu niepodległość Polski, bo te dwie sprawy są ze sobą ściśle połączone. Jak były połączone, to może najlepiej świadczy ta strona wschodnia, związana z wydarzeniami lat 1900, właściwie już 1917-1921 i dalej. Dlaczego od 1917 roku. Wraz? Rewolucja październikowa. Tak jest, bo wtedy zaczyna się fala pogromów polskich dworów na kresach, opisana przecież tak poruszająco w tekstach Marii Dunin-Kozickiej czy. Kosak szczuckiej w porzodze, ale głównym obiektem ataków i pogromów obok szlacheckich dworów są właśnie kościoły, są księża katolicy. Oni są atakowani, mordowani na równi ze szlachtą. Ksiądzy i szlachta, to zrusyfikowane określenie, często używane w propagandzie antypolskiej jeszcze w okresie carskim, odnawia się. W propagandzie bolszewickiej to są główni wrogowie nowej władzy, ksiądzy i szlachta, bo oni przechowują nie tylko jakąś klasową wyższość, którą muszą zniszczyć bolszewicy, ale przechowują świadomość wartości bycia Polakiem. I to właśnie sprawia, że rozprawa z kościołem katolickim staje się na wschód od polskiej granicy no, szczególnie brutalna. Dajmy jeden tego najprostszy wyraz. W 1917 roku na obszarze Imperium Rosyjskiego było 1200 kościołów katolickich i kaplic. One mogły się odrodzić po rewolucji 1905 roku, kiedy katolicyzm uzyskał równouprawnienie religijne w jakimś zakresie, przynajmniej z prawosławiem. A więc 1200 kościołów i kaplic. Ile zostało w roku 1937? Dwie. Jedna w Leningradzie, druga w Moskwie. Polskość była traktowana jako wroga agentura, a Kościół był traktowany jako podstawa instytucjonalna tej wrogiej agentury, więc trzeba ją zlikwidować. Kilkuset księży zamordowanych w tym czasie, także w Związku Sowieckim, specjalnym miejscem kaźni dla księży katolickich stały się osławione obozy na Wyspach Sołowieckich, Sołowki na Morzu Białym. W szczególnie surowych, brutalnych warunkach podbiegunowych też duża grupa tych księży będzie po prostu rozstrzelana w czasie operacji polskiej NKWD w 1937 roku. To pokazywało właśnie tę grozę, jaką dla Kościoła i polskości jednocześnie, wspólnie, razem, w nierozerwalny sposób połączonych stanowiło niebezpieczeństwo zwycięstwa Sowietów nad Polską w 1920 roku. Trudno więc się dziwić, że Kościół stanął z taką siłą po stronie państwa polskiego w mobilizacji tego wysiłku, by Polacy, by polscy chłopi tworzący w większości tę masę żołnierską broniącą Polski, w 1920 roku nie zdezerterowali, nie poszli za hasłami bolszewickimi przeciwko własnemu rządowi, tylko żeby bronili z narażeniem własnego życia polskiego domu, w którym najczęściej na ścianie wisi krzyż katolicki. Symbolem tego wysiłku jest ksiądz Ignacy Skorupka, 27-letni kapłan, notariusz warszawskiej kurii metropolitalnej, który w chwili decydującego starcia na przedpolach Warszawy, 13 sierpnia 1920 roku, pod osobem, przed razem ze swoimi żołnierzami w pierwszym szeregu, zagrzewał ich swoją odwagą, swoją modlitwą i zginął śmiercią żołnierza, tak jak zresztą kilku innych wtedy kapelanów. Przydzielonych przez Kurię Metropolitalną Warszawską do oddziałów walczących bezpośrednio na froncie. Nie był, jeszcze raz to podkreślę, sam. Było wielu takich księży, bohaterów w 1920 roku, jak ksiądz Jan Trzaskoma. Zginął w czasie II wojny światowej także jako obrońca polskiej niepodległości, zamęczony przez Niemców w Dachau. Czy ksiądz Mateusz Zabłocki w Powstaniu Wielkopolskim. A w 1920 roku jako kapelan jednego z oddziałów 61. Pułku Piechoty Wielkopolskiej razem z żołnierzami swojego pułku doszedł aż nad Berezynę. Otrzymując za swoje czyny moralne, opierające się rozkładowi szeregów przed propagandą bolszewicką, został nagrodzony orderem Virtuti Militari. Na przykład w Płocku znów bardzo ważne miejsce, gdzie 30 kleryków z seminarium tamtejszego nie tylko podjęło służbę sanitarną w Armii Ochotniczej, ale zaciągnęło się do służby na Wiśle, w takich jednostkach patrolowych, które ocaliły wtedy Płock przed atakiem bolszewickim w tym kluczowym momencie sierpnia 1920 roku. Cały kościół, cały episkopat wtedy... Organizował, mobilizował społeczeństwo do najwyższego wysiłku, żeby nie dać się bolszewikom, którzy chcieli zniszczyć polskość i katolicyzm jednocześnie. Gościem audycji radiowej 1 jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Konstytucja marcowa II Rzeczypospolitej z 1921 roku. Nie wprowadziła rozdziału Kościoła od państwa. Wspomniał pan profesor o przepięknej historii, udziale Kościoła w odzyskiwaniu niepodległości. Zrozumiałe. Natomiast nie tworzyła też religii państwowej Konstytucja ze względu na liczne mniejszości narodowe i wyznaniowe. Jak te zapisy Konstytucji były oceniane? Przypomnijmy jak brzmiała dokładnie ta najważniejsza fraza artykułu 114 Konstytucji Marcowej, ponieważ ona odzwierciedla właśnie wolę osiągnięcia ...jakiegoś kompromisu. W Sejmie ustawodawczym zasiadali przedstawiciele zdecydowanie laickiej lewicy, takiej bojowej w dążeniu do laicyzacji, zwłaszcza z części PPS-u oraz PSL-u wyzwolenie. Przedstawiciele, którzy tworzyli największy klub oczywiście Związku Ludowo-Narodowego, czyli Narodowej Demokracji, z których wcale nie wszyscy byli przekonanymi i wiernymi synami Kościoła Katolickiego. Owszem, popierali wszyscy Kościół katolicki jako jeden z fundamentów polskości, ale nie wszyscy byli no, jakimiś gorliwymi katolikami. A więc niewątpliwie takich gorliwych wyznawców katolicyzmu w Sejmie Ustawodawczym trudno powiedzieć, ażeby była zdecydowana czy miażdżąca większość. Choć pamiętajmy, w Sejmie Ustawodawczym było wielu księży, więcej nawet niż pań posłanek, tych było osiem, bo jeszcze wolno było wtedy księżom, władze kościelne na to się zgadzały kandydować do parlamentu. A więc w takim mieszanym składzie pod względem stosunku do kościoła katolickiego, już abstrahując od tej najważniejszej kwestii, którą poruszyła pani redaktor, czyli do składu społecznego całej Rzeczpospolitej gdzie przecież było 10% mieszkańców związanych ze wspólnotą żydowską, więcej nawet niż 10% Ukraińców wyznania prawosławnego albo związanych z kościołem unickim. A więc w tej złożonej bardzo strukturze światopoglądowej formuła, którą teraz chcę zacytować, była rzeczywiście chyba najbardziej Salomonowym rozwiązaniem artykuł 114 Konstytucji Marcowej. Wyznanie rzymskokatolickie, będące religią przeważającej większości narodu, zajmuje w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań. A więc, owszem, uznajemy historyczne znaczenie Kościoła katolickiego i fakt, że większość, wyraźna większość społeczeństwa polskiego to katolicy, ale jednocześnie podkreślamy, że Kościół katolicki jest jednym z równouprawnionych wyznań. I to w zasadzie była chyba najbardziej rozsądna formuła. A z kolei Konkordat z lutego 1925 roku stwarzał ramy do samodzielnej działalności dla Kościoła trzech obrządków – rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i ormiańskiego. Jak ocenić te zapisy? Odzwierciedlał on znów rzeczywistość na terenie Rzeczpospolitej. Obok kościoła Rzymskokatolickiego, obrządku łacińskiego, dominującego oczywiście wśród Polaków, bardzo ważną rolę odgrywał także kościół grecko-katolicki, unicki, szczególnie ważną dla Ukraińców zamieszkujących w II Rzeczpospolitej Małopolskę Wschodnią. Postacią no niezwykle ważną, charyzmatyczną dla wspólnoty ukraińskiej był arcybiskup Szeptycki. No i była ta wspominana już przez nas nieduża, ale niezwykle ważna przez swój głęboki patriotyzm i zakorzenienie. Wspólnota ormiańska na czele z arcybiskupem Józefem Teodorowiczem. Natomiast najważniejsze w konkordacie ustalał mianowicie konkordat, że żadna część Rzeczpospolitej nie będzie podlegała biskupstwu rezydującemu poza granicami państwa. Tu chodziło oczywiście o uregulowanie stosunków między Polską a Niemcami. No bo wiadomo, że granica ustalona na kongresie wersalskim dzieliła tereny należące do biskupstw, w których bardzo często stolicami czy zwierzchnikami byli biskupi niemieccy rezydujący, czy to we Wrocławiu, czy gdzieś poza terenem w każdym razie aktualnego państwa polskiego. Trzeba było to uregulować. No właśnie, konsekwencją tego była październikowa Bulla Piusa XI o... Nowym ustroju metropolitalnym powstały metropolie w Gnieźnie, Poznaniu, Lwowie, Krakowie, Wilnie i w ramach metropolii krakowskiej utworzono diecezję katowicką. Tak, właściwie zmiana dotyczyła, ta istotna zmiana dotyczyła Krakowa, uznaniem tej szczególnej roli Krakowa i jednocześnie dostosowaniem do granic Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej było ustanowienie archidiecezji krakowskiej, arcybiskupstwa, stąd właśnie biskup. Adam Stefan Sapiecha stał się wtedy arcybiskupem krakowskim, chociaż notabene był bardzo nielubiany przez papieża Piusa XI i jak długo papież Pius XI sprawował swój pontyfikat, tak długo arcybiskup Sapiecha mimo olbrzymiego autorytetu w Polsce nie mógł liczyć na kapelusz kardynalski, ale to już są, że tak powiem, osobiste stosunki między książętami Kościoła. W każdym razie został arcybiskupem automatycznie ksiądz, wcześniej biskup Adam Stefan Sapiecha, a podlegały mu nie tylko jak wcześniej już historycznie z biskupstwem krakowskim ziemie biskupstwa Tarnowskiego, ale właśnie ta nowo utworzona diecezja katowicka. Bardzo ważna, bo ona przecież obejmowała swoim zasięgiem Górny Śląsk, przyłączony dzięki wysiłkowi społeczeństwa śląskiego, które chciało tego związku z Polską Śląsk uzyskał niejako dodatkowe ogniwo łączące tę dzielnicę, Górny Śląsk z Polską, i tym ogniwem stało się biskupstwo katowickie. Zaczynem szczególnie aktywnej działalności kościoła, bo właśnie przez to doświadczenie udziału kościoła w walce o Polsko-Śląska, wsparcia dla powstań śląskich, to wszystko sprawiło, że księża na tym terenie potrafili i umieli zainicjować nowe formy działania w II Rzeczpospolitej. No to jest miejsce narodzin Kościoła Niedzielnego, najstarszego do dzisiaj działającego, nieprzerwanie właściwie, tygodnika katolickiego w Polsce. Z 1922 roku, wtedy kiedy Franciszkanie zaczęli wydawać rycerza niepokalanej. Kość Niedzielny był odrobinę młodszy, odgrywa bardzo ważną rolę w formowaniu opinii społecznej, nie tylko ściśle katolickiej w Polsce już od 95 ponad lat. Tamże, czyli na terenie Górnego Śląska przecież tworzy się niejako zdolność mianowanego pierwszym biskupem katowickim Augusta Chlonda, czterdziestokilkuletniego, do rozpoczynania bardzo ważnych działań o charakterze społecznym. To tam rodzi się koncepcja akcji katolickiej, później urzeczywistniona już przez prymasa i kardynała Chlonda, kiedy obejmie ten urząd po Edmundzie Dalborze w 26 roku. Tam rodzą się koncepcje agencji katolickiej, znaczy agencji informacyjnej, później przeszczepione na forum całego kościoła w Polsce, a więc te nowoczesne formy kontaktu z opinią aktywizację laikatu, to znaczy wiernych, niebędących księżmi w życiu codziennym. To wszystko w dużej części ma swój początek właśnie na Śląsku, choć rzecz jasna nie tylko tam. A w 1933 roku rozpoczęły się transmisje mszy świętej w polskim radiu. Tak i oczywiście zabiegało to Kościół. Przypomnijmy także aktywność Rady Społecznej przy prymasie Polski, czyli przy kardynale Chlądzie tej katolickiej agencji prasowej, działającej od 27. roku na czele z księdzem Józefem Gawliną, późniejszym no niezwykle zasłużonym bohaterskim arcybiskupem polowym wojska polskiego w czasie II wojny światowej, i księdzem Zygmuntem Kaczyńskim który po II wojnie stanie na czele tygodnika warszawskiego, niezależnego organu katolików świeckich w Polsce pod rządami komunistycznymi i za tę niezależność zapłaci najwyższą cenę, zostanie zamęczony w więzieniu komunistycznym. Ale do działalności społecznej przygotowywały go właśnie lata nowoczesnego, nie w sensie doktryny, ale w sensie form działania nowoczesnego katolicyzmu, jaki tworzył się wokół arcybiskupa kardynała Augusta Hlonda. Prymasowskie, tym samym szlakiem poważnie dzisiaj do Was Bola Boża. I tam wśród tych sadów i tych zielonych pól wyjawia się po drodze Dusza Polska. Powiedziałam na początku naszego spotkania, że rok 1926 tworzy taką no zupełnie przypadkową cezurę związaną z przewrotem majowym. Na początku 1926 roku umiera prymas Edmund Dalbor. W czerwcu głową polskiego kościoła zostaje biskup katowicki August Hlond. I powiedziałam też, że uważa się, że Czas prymasa Londa to jest moment, kiedy zwyciężyła w II Rzeczypospolitej wizja kościoła ponadpartyjnego. To była taka istotna cenzura w działalności politycznej kościoła, no bo do władzy dochodzi obóz sanacyjny. I mówi się, że to jest takie pierwsze polityczne uderzenie, a drugie, nazywane też apogeum, to konflikt wawelski związany z przeniesieniem w 1937 roku trumny marszałka z krypty św. Leonarda do mauzoleum wieży srebrnych dzwonów na Wawelu. Czy ten drugi okres, okres kiedy głową kościoła był prymas chląd. można jednoznacznie ocenić, opisać, nazwać? Ja myślę, że nie było tutaj tak wyraźnej cezury w samej działalności Kościoła, bo politycznie nie był 1926 takim przełomem jak listopad 1918 roku. To było nadal państwo polskie, zmieniły się tylko władze w tym państwie. Utrwaliła się władza jednej grupy politycznej, niezwiązanej szczególnie blisko z Kościołem, ale jednak jeszcze raz to podkreślmy, cieszącej się sympatią części Episkopatu na czele właśnie z arcybiskupem warszawskim, kardynam Aleksandrem Kakowskim i mającej także kilku innych, jak biskup Andurski, kilku innych biskupów, którzy sympatyzowali z tym akurat obozem politycznym, czyli sanacyjnym. Natomiast większość, tak jak pani redaktor słusznie podkreśliła, na pewno bliższa była sympatiami swoimi politycznymi do narodowej demokracji, bądź do konserwatystów, bądź do chrześcijańskich demokratów. Arcybiskup krakowski Adam Stefan Sapiecha nie występował jednakże politycznie. On trzymał się dość z daleka od bieżącej polityki, inaczej niż niektórzy inni biskupi, m.in. arcybiskup Teodorowicz. Arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego bardzo czynnie występował w polityce, jednoznacznie opowiadając się po stronie narodowej demokracji. Arcybiskup Sapieha przeciwstawił się w 1935, a już tak frontalnie w 1937 roku władzy sanacyjnej, w tym momencie dopiero, kiedy ta starała się narzucić swoją wolę polityczną, przekraczając granice uprawnień Kościoła, no bo gospodarzem Katedry Wawelskiej jest arcybiskup czy biskup krakowski, tymczasem próba przeforsowania miejsca wiecznego spoczynku dla Józefa Piłsudskiego w kaplicy świętego Leonarda, tam gdzie spoczywają Kościuszko Sobieski, książę Józef Poniatowski, była wyraźnym przekroczeniem tej granicy. Zresztą tutaj dało sobie znać upór, rys charakteru osobistego księcia Sapiechy i jego poczucie godności osobistej księcia, który nie pozwoli sobie, żeby jakiś nawet wysłannik prezydenta Mościckiego decydował za niego, gdzie ma marszałek Piłsudski spoczywać. Ten konflikt rozdmuchany bardzo przez prasę sanacyjną nie miał charakteru konfrontacji światopoglądowej, czy też manifestacji politycznej w imieniu, powiedzmy, narodowej demokracji. Nic takiego nie wiązało się z intencjami arcybiskupa Sapiechy. Chodziło o obronę autonomii Kościoła i obronę niezależnego autorytetu, który nie jest na jedno gwizdnięcie urzędnika wysłanego z Warszawy. To myślę... Akurat jak najlepiej świadczy o pewnym poczuciu godności Sapieche i będzie procentowało także w latach okupacji, kiedy to książę arcybiskup krakowski będzie niewątpliwie największym autorytetem moralnym dla społeczeństwa polskiego żyjącego pod okupacją niemiecką. Również arcybiskup, wkrótce kardynał chląd prymas Polski, odgrywał rolę autorytetu ponadpolitycznego. Nie prowadził żadnej walki z sanacją, ale też na pewno nie utożsamiał się z narodową demokracją. Dbał bardzo o to, żeby Kościół występował jako czynnik niezależny. Do tego potrzebna była właśnie forma aktywizacji laikatu w rozmaitych organizacjach, prasa katolicka, ale także specjalne odezwy, czy raczej homilie, listy pasterskie wydawane przez arcybiskupa Hlonda, przy szczególnych okazjach. Szczególnie ważne tutaj wydają się listy z 1932 roku tonem prorockim pisane. Właściwie bardzo zachęcam słuchaczy radia, żeby wykorzystali możliwości współczesne, techniczne i spróbowali na YouTubie usłyszeć głos arcybiskupa Hlonda. Razem z kapłanami budujcie królestwo Boże w swoich sercach, w swoich rodzinach, w swoim otoczeniu. W swoich urzędach, w całym polskim życiu, bo budując chlostwo Boże, budujecie przyszłość Polska, budujecie najtrwalszą podolinę naszej wielkości. Głos jakby proroka przeniesionego ze Starego Testamentu i piękno tego języka, no chciałoby się powiedzieć staropolskiego, ja zawsze myślałem najpierw, jako młody chłopak, że najwspanialszym mówcą, z jakim się stykam, jest kardynał Wojtyła. Potem usłyszałem prymasa Wyszyńskiego i przekonałem się, ten jeszcze piękniej potrafi mówić takim prorockim tonem. Ale teraz, kiedy słucham arcybiskupa Chlonda, nagrania historyczne, uświadamiam sobie, że prymas Wyszyński był tylko i aż jego uczniem. Ale nie chodzi tylko o formę, chodzi przede wszystkim o treść tego przekazu. To była obrona personalizmu, czyli godności ludzkiej jednostki w sytuacji zagrożenia tej godności zarówno przez reżim komunistyczny od wschodu, reżimy totalitarne tworzące się także po zachodniej stronie Polski już w drugiej połowie lat trzydziestych i groźbę ulegania wpływom takich totalitarystycznych ideologii. Przypomnę tutaj list także pasterski arcybiskupa Hlonda z 1938 roku, potępiający wszelkie akty przemocy przeciwko Żydom. Wolno nam kochać jeden naród szczególnie, ale nie wolno nam nienawidzieć żadnego, podkreślał tę słuszną formułę patriotyzmu arcybiskup Hlond. A więc tego rodzaju zaangażowanie Kościoła umacniało raczej jego autorytet Niszczyniło z Kościoła wyłącznie stronę w sporach politycznych, stronę endecką, powiedzmy, przeciwko sanatorom. Do takiego poniżenia roli Kościoła w II Rzeczypospolitej nie doszło. A czy można powiedzieć, że konstytucja kwietniowa II Rzeczypospolitej z 1935 roku umacniała pozycję Kościoła katolickiego w państwie? Myślę, że od konstytucji wiele nie zależało w tym zakresie. Konstytucja umocniła na pewno rolę prezydenta. I obozu sanacyjnego. Tak, to na pewno. I to było jej celem. Rola Kościoła Katolickiego była pochodną działalności jego pasterzy i jego wiernych w II Rzeczpospolitej. I tutaj myślę, że od Konstytucji Kwietniowej dużo większe znaczenie miały działania wspomnianych przez nas już do tej pory hierarchów, ale także tej postaci, którą wspomniała pani redaktor. Ja nie podjąłem tego wątku, a koniecznie oczywiście trzeba do niego wrócić. To znaczy ojca Maksymiliana Marii Kolbe, bo przecież jeśli wskazała pani redaktor na znaczenie 26 roku jako pewnego rodzaju przełomów w historii wewnętrznej II Rzeczpospolitej i do pewnego stopnia także historii Kościoła w II Rzeczpospolitej, od 27 roku zaczyna także swoje działanie niepokalanów. Ten klasztor franciszkański założony tam na ziemi podarowanej mu przez jednego z arystokratów do tego celu oczywiście, Ojciec Maksymilian Maria Kolbe rozpoczyna swoje wielkie dzieło misyjne. W Niepokalanowie przecież powstanie w następnych latach nieporównane z niczym, co było wcześniej w Polsce i chyba z niczym w tej skali w całej Europie. Centrum działalności medialno-misyjnej na całą Polskę, a nawet poza Polskę wykraczające. To był nie tylko wydawany już wcześniej od 22 roku miesięcznik Rycerz Niepokalanej, który osiągnie w latach 30. nakład miliona egzemplarzy. Ale także jest to mały dziennik, szczególnie popularna forma kontaktu ze społeczeństwem o nakładzie do 250 tysięcy egzemplarzy. No więc też w społeczeństwie, które wciąż jeszcze w części było mało piśmienne. Rycerz Niepokalanej miał też swój odpowiednik w Japonii. Tak, ojciec Kolbe rozszerzał swoją misję na cały kościół. Powiedziałbym, że budował drugą Polskę w Japonii. Tak półżartem bym nawiązał do znanego hasła z czasów pierwszej Solidarności, że zbudujemy tutaj drugą Japonię. Ojciec Kolbe starał się budować drugą Polskę w sensie katolickim w Japonii. No, oczywiście tragiczne doświadczenia II wojny zastopowały to wielkie dzieło. Ale kiedy omawiamy historię Kościoła i jego znaczenie w II Rzeczpospolitej, ważne jest to, że Kościół prowadził no niezwykle aktywną i nowoczesną walkę, powiedziałbym, o duszę społeczeństwa polskiego. Bo to były także właśnie próby zbudowania katolickiej rozgłośni radiowej przez ojca Kolbę. Każde najnowsze formy docierania do opinii publicznej zaczęły być brane pod uwagę i praktycznie wykorzystywane. To wszystko składało się na ten obraz rosnącego, a nie malejącego znaczenia Kościoła i katolicyzmu w życiu społecznym II Rzeczpospolitej. Historia Żywa Za tydzień o roku 1937.